10 rozdział wersety od 26 do 31 Hebrajczyków dziesiąty rozdział wersety 26 do 31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 Znamy przecież tego, który powiedział pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać z psalmu 118, jeden werset, werset 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Amen. Bracia i siostry, chciałbym się podzielić świadectwem jak spotkałem się z Panem Jezusem Chrystusem. Mam na imię Bartek, mam 22 lata, jestem z Krakowa. Od małego dziecka uczęszczałem na społeczności do Kościoła świątkowego w Krakowie i wiecie, chodziłem na to nabożeństwo tak naprawdę, yy, jako już małe dziecko, tak naprawdę wiecie, wiele te też nie rozumiejąc, ale potem przyszło moje takie... No Młode życie, a z młodym życiem wraz już przychodzą pewne tak naprawdę grzechy, inne, inne nieprawości. I wiecie, w moim życiu było coś takiego, że ja myślałem, że jeżeli zmówi się krótką modlitwę, tak naprawdę, to że jest wszystko w porządku, że nie trzeba patrzeć na nic innego, tylko wystarczy coś tylko powiedzieć, jest się zbawionym. I czasami tak jest rzeczywiście, że człowiek po prostu w pokucie, w złamanym sercu wystarczy, że wypowie kilka słów i rzeczywiście Jezus Chrystus zbawia życie człowieka, ale towarzyszyć temu musi pokuta, tak naprawdę złamane serce i owoc tego, tak naprawdę, co, co przeżył z Bogiem. I wiecie, ja myślałem, że jestem człowiekiem zbawionym. Chodząc cały czas do kościoła, słuchając kazań, a nie wiedziałem, tak naprawdę, że, że moja droga zmierza do piekła. Byłem zniewolony wieloma grzechami, myśląc cały czas, że jestem zbawiony. Nie chcę mówić o tych brudach, tak naprawdę, które, którymi się zajmowałem jako młody chłopak. To były grzechy związane, powiem tylko, z seksualnością człowieka. Więcej nie chcę mówić na ten temat, bo naprawdę nie warto. I te wszystkie rzeczy coraz bardziej nasilały się w moim życiu tak, że jeżeli moje myśli przeszłyby w czyn, to mogłem za to pójść nawet do więzienia. Dalej myśląc, że jestem człowiekiem zbawionym. I wiecie, pewnego dnia jeden brat miał takie kazanie na jednej konferencji nad morzem, ja w ogóle tak naprawdę w swoim życiu taki mało doświadczałem takiej prawdziwej realności Boga. Taki, znaczy widziałem jego realność w życiu innych ludzi, ale w swojej życiu po prostu nie mogłem tego gdzieś, gdzieś po prostu odnaleźć. Jeden brat opowiadał takie świadectwo misyjne, pamiętam wtedy, i wtedy pojawiły się. Po raz pierwszy w moim życiu myśli, że rzeczywiście z Bogiem można żyć realnie. W taki realny, prawdziwy sposób, nie tylko, jakby to powiedzieć, chodząc do kościoła. I wiecie, całe moje życie, które było poplątane, poplątane w grzechach w których żyłem, przynosiło coraz bardziej, coraz gorsze owoce w moim życiu. I nastąpił dzień, 15 lipca 2012 roku, kiedy to nikt nie głosił mi, że tak powiem, Ewangelii. Kiedy to nikt nie powiedział mi o Jezusie, tym, o którym mówi rzeczywiście Biblia. 15 lipca 2012 roku w mojej łazience, kiedy upadłem w grzech, Myślałem, że przeproszę Boga i znowu będzie wszystko w porządku. Tym razem nie miałem w ogóle takiego poczucia. Przyszły do mnie myśli, że łaska Boża została mi całkowicie odebrana. Nie zostało mi nic innego jak straszliwe oczekiwanie Sądu Bożego, który sprawi przeciwników. Po czym otworzyłem Biblię i trafiłem dokładnie na te wersety. Wiecie, to, są przeraża... to była dla mnie bardzo przerażająca rzecz, ponieważ ja myślałem, że to może jest chwilowe, ale myśli o tym, że za chwilę umrę, a jak umrę, to pójdę do piekła, towarzyszyły mi dzień i noc. Z tymi myślami budziłem się każdego ranka i zasypiałem z tymi myślami każdego ranka. To było tak mocno przenikające całe nawet moje ciało, że ja przepraszam, że takiego języka teraz trochę użyję, ale tak po prostu było, że nie mogłem normalnie załatwić się na toalecie. Moja waga w miesiąc spadła o 5 kg ponieważ przyszedł taki strach, że byłem, że tak powiem, o tym tak przekonany, że moje grzechy, które popełniałem, bagaż tych grzechów ciągnie mnie na dno, na dno piekła. I wiecie, pojechałem na konferencję do Puław, to był 2012 rok, lipiec, kilkanaście dni już po tym, żyjąc tak naprawdę z tymi myślami. Wiecie, tam brat miał słowo o tym z listu Jana tak naprawdę, że nowonarodzone Dziecko Boże jest tam napisane, grzechu nie popełnia. To chodzi o to, że jego natura w stosunku do grzechu jest zmieniona całkowicie. Że nowonarodzone Dziecko Boże zaczyna kochać Boga, a nienawidzieć grzech. Ja o tym nigdy nie... Wcześniej, jakby to powiedzieć, o tym nie wiedziałem. I wiecie, czułem się wtedy, kiedy brat o tym mówił. To Słowo Boże tak się mnie dotykało, że siedząc na krześle w przedsionku, Czułem się, jakby za chwilę pode mną miała się rozstąpić ziemia. Ja, jak Janes albo Jambres, miałbym wpaść do piekła. I zasłużony Boży gniew miałbym cierpieć w piekle. Wiecie, ja, ja potrafiłem o niczym innym nie myśleć, bo te myśli były tak przenikające mój cały umysł. I wiecie, pod natłokiem tych wszystkich myśli, jadąc samochodem, Myślałem, dalej myślałem na przykład, że za chwilę jak się rozbiję, to po prostu umrę. I to już było tak dla mnie, jakby to powiedzieć, takie, tak nie mogą sobie z tym poradzić. Moi rodzice nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. Moi bracia nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. Moi niewierzący dziadkowie myśleli, że prawdopodobnie, myśleli wtedy, że może coś mi się z psychiką stało i tak dalej. I wiecie, przyjechałem do mojego domu i powiedziałem, panie, jeśli ty teraz do mnie nie przemówisz, jeśli ty teraz do mnie nie przemówisz, to ja chyba zwariuję. Wręcz tak powiedziałem. Ja tak bardzo żałowałem moich grzechów, ale myślałem tak naprawdę, że jest dla mnie już za późno. Za późno na żal, za późno na płacz. I jak jest napisane w starym przekładzie w liście do hebrajczyków, że Ezaf szukał, tam jest napisane, miejsca pokuty, ale nie mógł go znaleźć. Chociaż ze łzami o to zabiegał. I kiedy usiadłem na, na, na łóżku w moim pokoju, wiecie, od, wziąłem dwa palce w Biblię i właśnie otworzyłem ten werset podczas tych wszystkich myśli o mojej śmierci. Otworzyłem ten werset. z Psalmu 118, werset 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Słuchajcie, po raz pierwszy w życiu, miałem 20 lat wtedy, cały czas chodząc do Kościoła, po raz pierwszy w życiu wtedy, to słowo tak ożyło w moim sercu, jak po prostu ogień, którego ja, ja nigdy nie doświadczyłem. To się stało nagle takie żywe, takie wspaniałe, takie chwalebne, taką nadzieją napełniło moje życie, że być może jeszcze uda, uda mi się tą pokutę znaleźć. Przed sierpniem wiele wydarzeń się wydarzyło, musiałbym, wiele godzin by mi na to zaszło. nie chcę o tym opowiadać, bo chciałbym, żebyście po prostu, żeby to było krótkie, zwięzłe. W sierpniu, pod koniec sierpnia, dalej miałem te myśli tak naprawdę, to było jedno takie Boże pocieszenie w tym wszystkim. Te myśli tak mnie wypalały, że ja wszystkie grzechy wyznawałem ludziom moim nawet bliskim, przeciwko którym zgrzeszyłem. Przychodziłem, wyznawałem wszelki brud, bo chciałem się tego pozbyć, bo wiedziałem, że to mnie na to piekło zaciągnie. I pod koniec sierpnia tak zacząłem wołać do Pana i zacząłem widzieć jedną taką ciekawą rzecz właśnie. Że nagle ten pociąg do tych wszystkich rzeczy gdzieś zniknął. Jakby mi ktoś kabel po prostu, jak wiecie, jak kabel się wyłączy z prądu, nie działa, prawda? Wiecie, Bóg tak całkowicie oczyścił wtedy moje myśli. Tak całkowicie to po prostu do dzisiejszego dnia nie mam żadnego z tym problemu. Bóg całkowicie uleczył moje życie. Potem przyszedł pewne wydarzenia we wrześniu, kiedy pojechałem we Francji na zbiór winogron, a tam Bóg przygotował mi braci. Oni o tym nie wiedzieli nawet, że, że tak powiem, pewną służbę w tym wszystkim mieli że uczyli mnie podstaw chrześcijaństwa tak naprawdę. Podstaw tego biblijnego chrześcijaństwa, o tym chcę oczywiście powiedzieć. I w połowie września, kiedy wróciłem już do domu z Francji, w połowie drogi mojej do domu, pamiętam dokładnie to miejsce, je, będziecie kiedyś w Krakowie, mógłbym je nawet wskazać. Miejsce, w którym te myśli nagle się zakończyły. I wiedziałem, że wszystkie moje grzechy zostały mi przebaczone I wiecie, to jest takie niesamowite, bo kiedy ten cały syf, przepraszam, że tak powiedziałem, kiedy ten cały brud zniknął z mojego życia. Przepraszam bardzo. Zacząłem słyszeć Boży głos. Pamiętam w sierpniu. I mówię, Panie, ciebie, ciebie można tak w ogóle słyszeć? Nikt mi o tym nigdy nie mówił. Wiecie, to nie jest jakby to powiedzieć, to było coś dla mnie tak niesamowitego, jak ja zacząłem tą czytać Biblię, kiedyś, wiecie, po pięć minut czytałem i nic z tego nie rozumiałem, ale kiedy zaczęło przychodzić z łaski chrystusowej poznanie od Pana, ja mówiłem, Boże, co ja odkryłem? Co ja odkryłem po prostu, że pamiętam, ja to po, zacząłem pochłaniać jak gąbka. I w tym czasie, kiedy miałem te myśli, potrafiłem się po 12 godzin czasami modlić. W grządkach kiedyś ścinałem winogrony, dziękuję Bogu, że sobie palców nie połcinałem, cały czas się modliłem. Modliłem się i modliłem się, modliłem się, modliłem się, błagałem Boga o wybaczenie. I ja wiem, że to wszystko takie nie ze mnie było, tylko Bóg właśnie wlał ten Boży strach w moje serce. I to jest pokrótce, że tak powiem, moje świadectwo, ale przesłanie tego jest, myślę, że dla każdego z nas to samo. Ja nie chcę wam powiedzieć, że, o, ja, że ja coś przeżyłem z Bogiem i tak dalej, I, a, a, a, a wy sobie siecie, czy, czy coś w tym rodzaju. Bracia i siostry, to jest dla, dla każdego z was. Jest moc w świętej, zbawicielowej krwi. Moc do odrzucenia wszelkiego grzechu. Bóg nie położył kreski na twoim życiu. Być może zmagasz się, jesteś tutaj, zmagasz się z pornografią, z innymi syfami. Bóg może dać ci z tego całkowitą wolność. Jakbyście wiedzieli, ile rzeczy z, moich domów, z mojego domu wyleciało, to chyba konterner trzeba było podstawić. Naprawdę. Wchodzę do mojego domu, pamiętam, przyjeżdżam, z, z tam, przyjechałem... Po prostu do mojego domu patrzę filmy, z, z, wiecie, o, o mordowaniu i zabijaniu. Ja tak patrzę, na no to mówię, przecież Boże, przecież Ty tego nienawidzisz. Wszystko do sypu po prostu zaczęło lecieć. Jedno z najdziwniejszych moich reakcji w tym wszystkim to było to, że wiecie, jak pomyślałem chociażby o tym, czym się kiedyś zajmowałem, to mnie na wymioty zaczęło brać. Ja mówię, mówię, Panie, jaka reakcja w ogóle? Zupełnie inna reakcja niż, niż, niż, niż, niż dotychczas. Przyjechałem do mojego, do, do mojego domu z Francji i zawsze potrafiłem po 7 godzin czasem na komputerze czy telewizorze spędzać. A teraz usiadłem przed telewizorem, myślałem fajny film akcji będzie, no to usiadłem sobie, prawda? Zacząłem tam oglądać I ja się nudzę. I ja się zacząłem się zastanawiać, ja się nudzę przed telewizorem? To jest, to, jest, to jest po prostu no to niemożliwe było dla mnie. I bym, jak ktoś po prostu chciał wziąć za rękę, zaprowadzić mnie do pokoju, żebym uklęknął. I wiecie, jak tam poszedłem, uklęknąłem i zobaczyłem, że niebo jest otwarte. Można żyć z Jezusem w taki wspaniały sposób. I wam, młodzi ludzie, życzę przede wszystkim jednej rzeczy, żebyście jak najszybciej z Chrystusem swoje życie związali. Żebyście nie polegali na wierze tylko i wyłącznie swoich rodziców, ale sami doświadczyli Pana Wszechmogącego. To jest dla każdego. To nie jest tak, że sobie przyjeżdża kaznodzieja i on jest kimś większym niż wy. Jest napisane, że jeden jest tylko nauczyciel, a my wszyscy jesteśmy braćmi. Tylko jednemu Bóg dał taką posługę, innemu taką dał to, to posługę. I kiedy... I myślę właśnie, że na tym chcę, chcę po prostu zakończyć. Pamiętajcie, jest moc w świętej zbawicielowej krwi. Opró nie będę mówił tam, jaki mój ubiór się zmienił i tak dalej, to pomijam tą rzecz. Najważniejsze jest jedno: jest moc w świętej zbawicielowej krwi. Taka jak kiedyś, tak jest i dzisiaj. Jezus Chrystus jest rzeczywiście wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Niech Pan Was błogosławi.